Jest sobota, 22 lutego 2025 roku. Słuchacie właśnie 539 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami ubrany w uprząż i uwięziony na wyspie, gdzieś na brytyjskiej prowincji Szymas. Szymon Cieśliński to ja, witam Was i zapraszam na recenzję brytyjsko-irlandzkiego horroru z 2020 roku o tytule Wyspa Mroku w oryginale Kawiat pisane przez CAV EAT. Za scenariuszy każdej odpowiada Damian McCarthy, a więc twórca, który powinien być Wam już znany, bo ja o nim wspominałem w ubiegłym roku, twórca Domu Osobliwości, filmu *Odity*, który omówiłem w listopadzie 2024 w 526 nawiedzonym podcaście. I tam wspominałem, że tego jego debiutu nie oglądałem, chociaż słyszałem o nim sporo dobrego. No i teraz nadrobiłem go. Nadrobiłem debiut pełnometrażowy McCarty'ego, czyli wspomnianą Wyspę roku, i od razu się na niej skup. Głównymi bohaterami są Isaac, Moe i Olga. Isaac jest apatycznym mężczyzną, który najwyraźniej potrzebuje pieniędzy, gdyż na prośbę swojego znajomego, Mł zgadza się za tysiąc funtów spędzić pięć dni wraz z siostrzenicą Moe, Olgą. Cały pis polega na tym, że owa siostrzenica jest dorosłą kobietą z zaburzeniami psychicznymi i przebywa aktualnie w położonym na odludnej wyspie domu swojego zmarłego ojca i zaginionej matki. Brzmi trochę skomplikowanie, więc uporządkujmy to. Zobaczmy, co McCarthy tutaj oferuje od strony fabuły i horroru. Wrzućmy apatycznego mężczyznę w totalnie odludne miejsce, gdzie jedyną żywą duszą jest niestabilna psychicznie młoda kobieta. Kobieta, która regularnie wpada w osłupienie, w stupor, a więc przestaje reagować na bodźce zewnętrzne, a gdy akurat jest przytomna, to chodzi po domu z myśliwską kuszą, z której jej ojciec rzekomo strzelił sobie w głowę. Świetny start. Ale mało tego. Wrzućmy do tego domu jeszcze upiorną zabawkę, ale nie byle jaką. Niech to będzie wypłowiały królik z bębenkiem. Trochę jak małpa teraz w adaptacji opowiadania Stephena Kinga od Perkinsa. Małpa, która do kin trafi no za moment. tak, Będą pokazy przedpremierowe, a oficjalna premiera w marcu. Więc wrzućmy wypłowiałego królika z bębenkiem, który będzie sam się włączał i stukał w ten bębenek, gdy tylko... No właśnie, gdy tylko co? Może bez przyczyny? Nie wiem, czy ktoś tym steguje, czy, czy to jakiś nie wiem błąd mechanizmu? O co chodzi? Jeszcze mało? No to namówmy naszego bohatera, by dał sobie nałożyć uprząż. Uprząż przykutą łańcuchem do bolca w piwnicy w postaci właśnie skórzanej kamizelki, z której wystaje ten łańcuch, która wprawdzie pozwoli mu przemieszczać się po domu ale uniemożliwi dostęp do części pomieszczeń, a więc de facto no, ograniczy pole działania. A czy wspomniałem już, że dom znajduje się na wyspie? Chyba wspominałem. No a co jeżeli bohater nie potrafi pływać i nie ma tam żadnej łódki? A czy wspominałem, że w tym domu ktoś popełnił samobójstwo, a druga osoba, która tam mieszkała, zaginęła? Tak, no to dorzućmy jeszcze do tego i tak już pokręconego settingu możliwość, że na wyspie lub w domu jednak ktoś lub coś jeszcze jest. No może jest, może nie ma, nie wiemy, w tyle jeszcze często słychać jakieś dziwne odgłosy. Moł mówi, że to wycie lisów, a w absolutnej ciemności, w absolutnej ciemności ciężko dostrzec cokolwiek. A, jeszcze umieścimy w domu Intelkom, żeby go wykorzystać w kilku upiornych scenach. A czy wspominałem już o tej uprzęży i zabawce, króliku z bębenkiem? No właśnie. To brzmi wszystko jak jakiś naprawdę dziwaczny miszmasz. Jak wiele grzybów w jednym barszczu, co to ma być? I dodatkowo to jest miszmasz znanych tropów. Odizolowana przestrzeń, no znamy, mamy. tak? Choroby psychiczne, a więc i przez to też niewiarygodna perspektywa, no bo gdy bohaterka coś mówi, która no, jest mocno niestabilna, no to nie bierzemy tego tak do końca serio, mamy to. Upiorna, być może nawiedzona zabawka? Jest. Piwnica, w której doszło do zbrodni? Jest. Być może nawiedzony dom? Mamy to. I wszystkie te elementy znamy, ale film pozostaje bardzo oryginalny przez to, że żaden element nie wychodzi na pierwszy plan. My nie wiemy, którego tropu się trzymać, jaką wiedzę z innych filmów przyjąć tutaj za pewnik. Trudno stwierdzić w ogóle, z jakim podgatunkiem obcujemy i co za tym idzie, jakie mamy mieć oczekiwania, nie czego się spodziewać. Przez to rozwój akcji nawet nie chodzi o to, że zaskakuje, ale utrzymuje nas w takiej ciągłej niepewności, w takim ciągłym dyskomforcie, no bo to, to, to nie jest nie, ale to jest podobny mechanizm. My to wszystko kojarzymy nie? i od razu w głowie się odblokowują te różne szufladki, wspomnienia z różnych książek, seansów, etc., ale potem nam się to nie spina, nie? więc jest coś bardzo podobnego do tego, co znamy, ale nie możemy tego ostatecznie nigdzie tak całkowicie przyporządkować. I w gruncie rzeczy jesteśmy tak samo zdezorientowani jak główny bohater, jak Isaac. Bo Isaac też nie rozumie, co jest grane, a przy tym nie może ufać nikomu, tak naprawdę nie może ufać nawet samemu sobie, bo w takich okolicznościach przyrody trudno zachować właśnie taką przejrzystość umysłu, a nie trudno jest postradać zmysły. Więc gdy on czegoś doświadcza, to to też nie jest do końca pewne, nie? czy to się dzieje, czy może ktoś z nim pogrywa, czy jemu się coś wydaje i tak dalej. Wszystko poddajemy do pewnego stopnia wątpliwość. To trochę jak w tych grach, o których ostatnio mówiłem, nie? że nakręca się taka paranoja, czy to anomalia, <grych> czy to się dzieje naprawdę, czy to jest normalne, czy to nie jest normalne i tak dalej. I podsumowując ten przedługi wstęp, Damien McCarthy. Stworzył tutaj naprawdę upiorny setting, w którym absolutnie wszystko jest dziwne i przerażające i mimo tej mnogości motywów nie czuć chaosu. Czuć niepokój, czuć e, no właśnie, niepewność, ale nie czuć chaosu, nie czuć, że tego jest za wiele. Ten film jest trochę jak opowiadanie Kawki. właśnie Wszystko wydaje się być nie w porządku, a jednak nasz bohater nie jest kawkowski. To jest też ciekawe. On jest apatyczny i cichy, zwłaszcza na początku ale stara się zachowywać racjonalnie i jednak reagować na wydarzenia wokół niego, nie jest bierny. Gdy znajduje w sypialni przykładowo upiorny obraz, który wywołuje w nim negatywne odczucie, jakiś lęk czy coś, no to nie ignoruje tego, tylko odwraca go malunkiem do ściany, by nie musieć na niego patrzeć. Właśnie reaguje tak w taki mega ludzki i naturalny sposób. Gdy ktoś opowiada mu bardzo dziwną historię albo wciska mu kit, no to on kwestionuje to, zadaje pytania, tak zwraca uwagę na nieścisłości. Gdy ktoś kłamie, to Isaac mówi na głos. No nieprawda, kłamiesz. Gdy wyczuwa zagrożenie, no to chwyta za pogrzebacz przykładowo, czy za latarkę, tak reaguje, odwraca się, sprawdza kąty. Gdy nie może gdzieś sięgnąć przez tę uprząż, która go ogranicza, to kombinuje, jak oszukać system, jak mimo wszystko dostać się tam, gdzie potrzebuje. I ta jego efektywność i pomysłowość to nie jest poziom MacGyvera, no bo to nie jest kino przygodowe, tak to by się tu nie sprawdziło. Raz, czy dwa, też miałem drobne zastrzeżenia odnośnie tego, czy na pewno postępuje w najbardziej logiczny sposób, no ale w takich okolicznościach przygody nie można wymagać pełnej racjonalności i nawet jeżeli to było na potrzeby scenariusza, tutaj kilka razy ta rzeczywistość, czy to, to zachowanie zostało troszkę nagięte, to mi to nie przeszkadza, bo Isaac... Mimo wszystko postępuje w miarę racjonalnie i realistycznie. tak? Jestem w stanie uwierzyć w większość rzeczy, które tam wykonuje. Zapytacie, no dobry, ale dlaczego w ogóle się na to zgodził? Tak, co to za jakaś krzywa akcja? No cóż, no, facet nie śmierci groszem. Przyjaciel prosi go o pomoc. Zresztą Moł zataił też kilka istotnych detali przed przybyciem na miejsce, a Isaac no, zareagował, tak, gdy poznał prawdę. Ostatecznie się zgodził. Są tutaj rzeczy, które pozwalają jakoś to zaakceptować. To jest jakoś tam w fabule wytłumaczone. Aktorzy, aktorzy są doskonali. Uczciwie powiem, że bałem się, iż teatr dwójki aktorów, czy trójki, ale tutaj Mo znika na trochę z planszy, że ten teatr dwójki aktorów będzie nużący i film nie uśpi zwyczajnie. Ale absolutnie tak się nie stało. Wręcz przeciwnie. Jonathan French jako Isaac jest może i trochę ociężały i apatyczny, zwłaszcza w tych początkowych dialogach, ale to wynika z jego historii, którą poznajemy później. Jest takim jakby przemęczonym, stereotypowym Brytyjczykiem, ale potrafi też być sprawczy, jak już mówiłem. tak. On reaguje na wszystkie dziwne rzeczy wokół siebie, a przy tym reaguje bardzo wiarygodnie. Strasznie podobały mi się przede wszystkim takie drobne gesty, czy spojrzenia, jakieś takie mikroreakcje, które Isaac wykonuje w obliczu czy to potencjalnego zagrożenia, czy w obliczu rzeczy potencjalnie nadprzyrodzonych. Ja w ogóle nie wiem, na ile to było reżyserowane, na ile to tak trochę wyszło przypadkiem, czy facet się po prostu świetnie wczuł bo momentami no są naprawdę jakiś tam, nie wiem, jego lekki ruch gdzieś tam w bok, nie jakieś takie spojrzenie, które ja bym na jego miejscu, mam wrażenie, też wykonał. Bardzo mi się to podobało i właśnie Johnny French moim zdaniem sprawdza się tutaj nieźle. I co ciekawe, on też wystąpił w Domu Osobliwości, więc współpracował dwa razy z McCarthy'em. Tam pojawił się, aczkolwiek dopiero w ostatniej scenie, tej absolutnie ostatniej, jeżeli widzieliście, no to chodzi o pana z dzwoneczkiem, więc trudno go poznać, ale miło, tak że po tej pierwszej udanej współpracy powrócił i zaliczył takie no też bardzo fajne, horrorowe cameo w drugim filmie McCartiego. Dobra, mamy też Olgę i w Olgę wciela się Leila Sykes i ona ma trochę mniej do zagrania. Trudno też ją ocenić, bo gra osobę mocno niestabilną i przez większość filmu My nie wiemy, kim ono naprawdę jest, jakie ma zamiary, tak? czy to, co robi to, yy, i mówi, to czy to prawda, czy to jest manipulacja, czy to są jakieś wytwory jej umysłu. I aktorka daje nam to odczuć, więc yy, sprawdza się, ale też nie ma jakiejś takiej sceny, w której może zabłysnąć, nie? która zapada w pamięć. Natomiast Ben Kaplan, jako Mo Barrett, jest świetny. Moe jest naprawdę straszną postacią. Od pierwszej rozmowy z Izakiem my wiemy, że on coś knuje, że manipuluje znajomym, że go okłamuje, że kręci na temat tej tragedii, jakiej doświadczyli jego bliscy i cokolwiek miało miejsce na wyspie lub ma miejsce teraz, no to nie jest to nic dobrego, a Moe musi coś o tym wiedzieć albo nawet mieć coś z tym wspólnego. I Ben Kaplan świetnie odgrywa tę postać, zwłaszcza gdy trochę bardziej odsłania tę prawdziwą twarz. No bo gdy po prostu manipuluje, powiedzmy jeszcze nie ma nikt dowodów na to, że kręci, to jest po prostu ok, ale w tych chwilach, gdy trochę mu się ulewa, no to jest upiorny jest przerażający. i dlatego Kaplana też doceniam. I skoro o tym mowa, o tym co jest przerażające i że na wyspie coś nie jest w porządku, no to porozmawiajmy o grozie. Po pierwsze jest tutaj masa scen w absolutnej ciemności. Od tego chcę zacząć, bo są sceny, gdzie naprawdę ekran jest czarny jak smoła. Ja widziałem, mimo że myłem dosłownie dzisiaj ekran, no to widziałem jakieś mikro jeszcze plamki na nim. Tak ciemna jest rzeczywistość w tym filmie. Człowiek siedzi jak na szpilkach, i każdy ruch w kadrze może wywołać stan przezzawałowy. To działa naprawdę doskonale. Po drugie, mamy tutaj także sceny przemocy, na przykład okaleczenia twarzy, wyłamywania palców, bełty myśliwskie w ludzkim ciele i tak dalej. Nie ma tego wiele, ale to jest ukazane także, to robi wrażenie, też głównie przez udźwiękowienie, tak naprawdę, może nawet nie tyle przez wizualia ale no, kilka razy ja się tutaj wiłem przed ekranem moja wyobraźnia czuciowa się uaktywniła po trzecie świat przedstawiony to głównie klaustrofobiczne przestrzenie jeżeli ktoś cierpi na klaustrofobię i lęk udziela mu się także przy oglądaniu wąskich zamkniętych przestrzeni a nie tylko gdy w nich przebywa no to ja seans kawiat wyspy roku absolutnie odradzam naprawdę to, to byłby bardzo bardzo zły pomysł trzymajcie się od tego filmu z daleka bo tutaj nawet na zewnątrz jest taka scena w nocy, gdzie ktoś jest na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, jesteśmy na tej wyspie, tak? I jest tak ciemno, że mimo już że jesteśmy na zewnątrz, to to wygląda tak jakby postać była zamknięta w jakimś lochu, tak pod ziemią, bez światła. Widać tylko jakiś lekki poblask, nie wiem, od księżyca czy gwiazd twarzy. A w domu każda praktycznie przestrzeń. No Są jakieś tam trochę większe pokoiki, ale jest masa wąskich jakichś tuneli, korytarzy, łazienek, które nawet jeżeli nie mam klaustrofobii, nie, no to nie budzą we mnie lęku, ale budzą pewien dyskomfort, tak? lekki niepokój. Więc no, lojalnie ostrzegam. Po czwarte, ambienty. Jako już Isaac nie jest szymasem i w sytuacji zagrożenia nie rozmawia sam ze sobą na głos, tylko przeżywa wszystko w swoim wnętrzu, a Olga, jak już wspominałem, często jest w stanie tego totalnego osłupienia, no to aby w filmie nie panowała cisza przez większość czasu, twórcy puszczają nam ryjące beret ambienty. To nie jest nic nadzwyczajnego, żaden Akira Yamaoka, ale i tak te dźwięki wiercają się w czaszkę i nawet jeśli scena nie eskaluje, to ja siedziałem przez nie często też jak na szpilkach. Po piąte, cisza, bo ta też się pojawia i gdy w końcu nadchodzi cisza, to w mojej głowie totalnie zapalała się od razu czerwona lampka i gdy zwróciłem na to uwagę, no to też to napięcie jeszcze odczuwałem o wiele mocniej, a czasem te elementy się łączą. Tak? Cisza łączy się z absolutną ciemnością i jeszcze znajdujemy się w klaustrofobicznym pomieszczeniu i gdy potem w końcu coś ujrzymy, tak? czy usłyszymy, gdy ta cisza czy ciemność zostaną przerwane, no to trudno jest nie krzyknąć. I mamy jumpscares. One nie są jakieś bardzo głośne, ale całkiem efektywne. I efektowne w sumie też. Przyznam, że ja się na wszystkie złapałem. One, no, Są momenty, kiedy po my wiemy, że coś musi wyskoczyć. nie? No Gdy ktoś latarką właśnie smaga ściany przez dłuższy moment, no to w końcu musi coś tam zobaczyć. Ale mimo tej świadomości ja się łapałem totalnie. Reżyser i scenarzysta, jak słyszycie, sprawnie miesza te różne elementy budzące grozę. Są sceny, gdzie naprawdę no jest ciężko przetrwać. Tak? Raz na przykład ktoś jest uwięziony w wąskim pomieszczeniu z trupem. I oczywiście w ciemności. Tak? a <glustrofowia>, ciemność z jakimś tam kiepskim, punktowym źródłem światła. I ta postać próbuje się wydostać, ale jednocześnie co chwilę sprawdza, czy trup za jej plecami jest na swoim miejscu. No i na mnie takie sceny działają po prostu jak paralizator czy pistolet przyłożony do skroni. Nie, Ja się boję od, oddychać wtedy. nie, Po prostu zapowietrzam się i staram się nie mrugać. Świetnie to jest nakręcone od strony właśnie Budzenia, Grozy. Ten film moim zdaniem jest no, wzorowym wręcz produktem kinematografii. I nie wiem, czy kojarzycie film Posum z Seanem Harrisem, ale... Ten film mi się przypomniał w trakcie tego seansu. To jest ostatni film Holnessa i on jest oczywiście bardziej autorski, poetycki, jeszcze bardziej weirdowy. Pamiętacie może ten trailer z remowanką? Z Seanem Harrisem właśnie? To, to, to nie jest to samo kino, ale Wyspam Roku bardzo mi się z nim kojarzy przez ten poziom odrealnienia i tę totalną niepewność, niemożność zaufania perspektywom ukazanym w filmie. Swoją drogą szkoda, tak, że Holness już niczego potem nie nakręcił i skupił się na karierze aktorskiej, ale no Przynajmniej dał nam jeszcze to posum, który ja zresztą miałem kiedyś omówić. Nawet tam był numerek przy tym podcaście, już były notatki, ale gdzieś tam utknąłem z researchem i interpretacją. Może kiedyś do tego wrócę, bo to było też ciekawe kino i fajnie było o nim coś więcej opowiedzieć, no ale to kiedyś. Teraz wróćmy do Wyspy Mroku. Wspomniałem o tych elementach budzących grozę, Tutaj też istotne jest to, że sama fabuła jest zwyczajnie straszna. Tak to poczucie dziwności, niepewności generuje taki nieustanny niepokój, który wręcz narasta i udziela się widzowi. Życie Izaka jest zagrożone. Tutaj my od początku, tak, gdy już czujemy pismo nosem, tak, że coś tutaj śmierdzi, coś jest nie tak. To jest zbyt dziwne. To jest tak odrealniona sytuacja, że no to się nie może skończyć dobrze. No i wiemy, że oglądamy horror. Nie? To nawet gdy jeszcze nic się nie dzieje, no to gdzieś tam te lęki się w nas budzą, a gdy sytuacja eskaluje, no to to się wzmaga i dodatkowo zagrożeń jest kilka. Tak, Życie Isaaca jest zagrożone, życie i zdrowie, ale nie ma jednego źródła zagrożenia. To nie jest, wiecie, jaki tam jeden upiór, jeden wampir, czy jeden nożownik, czy coś takiego. Ile jest tych zagrożeń? Trudno powiedzieć, tak naprawdę, trudno to ocenić. Ostatni akt udziela nam wiele odpowiedzi. Tam się sporo rzeczy klaruje, dostajemy różne retrospekcję, dodatkowe informacje, kilka postaci zaczyna mówić prawdę, ale nie dostajemy odpowiedzi wszystkich. I bardzo dobrze, bo nikt nie potrzebuje pana ekspozycji przy tablicy kolkowej z drzewkiem logicznym, tak, który nam wyjaśnia związki przeczonowo-skutkowe i historię bohaterów. Z ostatnich 50 lat w porządku chronologicznym. Nie potrzebujemy tego. Dostajemy, moim zdaniem, wystarczająco wiele informacji, by ocenić protagonistów i ocenić zagrożenie, że jest i że jest potężne. Reszta jest tajemnicą. Możemy o tym zdaniem, się po prostu zapomnieć, tak? A możemy zabrać przemyślenia do łóżka, snuć teorię i śnić jakieś koszmary. I dlatego też wyspa roku, moim zdaniem, jest lepsza od domu osobliwości. W Oddity, w domu osobliwości, w tym filmie, który omawiałem w listopadzie, w tej premierze z ubiegłego roku, który też był filmem bardzo dobry, ale tam Damien McCarthy postanowił wyjaśnić wszystko i okazało się, że te wyjaśnienia zepsuły sens, tak? że one nie mają sensu. Jako widz nie miałem tam problemu z tym, że w domu protagonistów znajduje się ludzkiej wielkości golem, żydowski golem, czy że jedna z bohaterek jest niewidomą medium. To było całkowicie do akceptacji. Miałem za to problem z tym, kto i w jakich okolicznościach otrzymał pracę w miejscowym szpitalu psychiatrycznym, bo to sensu żadnego nie miało. Było głupie, naciągane i totalnie od czapy. I w przypadku kawiat Wyspy Mroku nie ma takiego problemu, bo Reżyser, scenarzysta nie wyjaśnia nam wszystkiego na siłę, i część rzeczy pozostawia w sferze domysłów, i to działa, tak? I to straszy. I to straszy bardzo efektywnie. Jak pisał Lovecraft tak znany cytat, ten najlepszy czy też najgorszy strach, to jest strach przed nieznanym, i on tutaj zostaje z nami do końca. I kto wie, co w związku z tym przyśni mi się dziś w nocy. Mogą to być różne straszne rzeczy. Ode mnie ten film otrzymuje subiektywne 9 na 10, bardzo mi się podobał, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, mimo że nawet nie miałem ochoty za bardzo na ten podcast, bo znowu poczułem presję, nie? że jezu zaraz deadline, nie muszę coś nagrać, teraz nadrobiłem ten poprzedni zaległy i zaraz muszę siadać do następnego, stres się pojawił, nie chcę, nie chcę, a tutaj sens był bardzo przyjemny I ten podcast też mi się miło nagrywa, w związku z tym obiektywnie pewnie odjąłbym jedno oczko, dał jakieś 8 na 10, bo też trudno mi się czegoś tutaj przyczepić. To nie jest kino idealne. Komuś może przeszkadzać właśnie brak tych odpowiedzi, bo no, różne są oczekiwania widzów. Tak? Dla mnie w horrorze to jest świetne zagranie, ale na pewno część publiki stwierdzi, że ja niczego nie wyjaśnił w sumie, nie? bo tego nie wiadomo, tego nie wiadomo, tamtego nie wiadomo. Rozumiem to, ale ja nadal polecam i to wszystko ode mnie na dziś. Tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście.